Jest decyzja NSA w sprawie poświadczeń bezpieczeństwa dla szefa BBN-u. Sukces, pisze Sławomir Cenckiewicz. Nastroje tonuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy zaniepokojony zawieszeniem prawa do azylu w Polsce. Będziemy kontynuować dotychczasową politykę, deklaruje szef MSWiA. Teheran grozi blokadą Morza Czerwonego. Tak zamierza odpowiedzieć na amerykańską blokadę w cieśninie Ormus. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. O sukcesie pisze szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych na razie nic się nie zmienia. Chodzi o dostęp do informacji niejawnych dla Sławomira Cęckiewicza. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W USA uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Więcej w relacji Sylwii Białek. Służba kontrwywiadu wojskowego blisko dwa lata temu cofnęła Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa wymagane do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 Zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Sławomir Cęckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych. Szef bbn stracił dostęp do informacji niejawnych za ujawnienie dokumentów oznaczonych klauzulami tajne i ściśle tajne, które dotyczyły planów Warta. SKW uznała, że Sławomir Cęckiewicz nie daje rękojmi utrzymania tajemnicy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Marszałek Sejmu złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza. W ocenie Włodzimierza Czarzastego poseł podczas obrad Sejmu dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu, informuje Kancelaria Sejmu. Na wczorajszym posiedzeniu Konrad Berkowicz powiedział zmównicy, że Izrael to nowa trzecia Rzesza i że w związku z tym jego flaga powinna zawierać swastykę. Po tych słowach poseł rozwinął flagę Izraela, która w miejsce symbolu Gwiazdy Dawida miała nadrukowaną swastykę, symbol nazista. Niemiec. Według marszałka Sejmu doszło do znieważenia flagi państwa. Będzie kontynuacja dotychczasowej polityki dotyczącej zawieszenia prawa do azylu, poinformował o tym szef MSWiA. Do resortu spraw wewnętrznych trafił list komisarza praw Człowieka Rady Europy. Michael O. Flaherty wyraził w nim zaniepokojenie z powodu stosowania przez Polskę przepisów w każdym przypadku, gdy Straż Graniczna podejrzewa nielegalne przekroczenie granicy. Na list odpowiem, ale dotychczasowej polityki nie zmienimy, mówi Marcin Kierwiński z polskiej inicjatywy myślenie na temat polityki migracyjnej bardzo w ostatnich latach się zmieniło. Teraz coraz więcej krajów Unii Europejskiej mówi dokładnie to samo co w czasach, gdy migracja używana jest jako broń, gdy mamy do czynienia z instrumentalizacją migracji. Tego typu rozwiązania są po prostu konieczne. Zawieszenie prawa do azylu wprowadzono w marcu ubiegłego roku. Była to odpowiedź na wykorzystywanie migrantów do destabilizacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przez rosyjskie i białoruskie służby. Przyczyny wprowadzenia ograniczeń prawa do azylu nie ustały, argumentuje rząd. W informacjach Bliski Wschód. Iran grozi blokadą Morza Czerwonego w razie utrzymania przez USA blokady irańskich portów. Jeśli Stany Zjednoczone utrzymają blokadę morską i stworzą niepewną sytuację dla statków Iranu oraz tankowców, będzie to stanowić preludium do naruszenia zawieszenia broni trwającego między USA a Iranem od 8 kwietnia, powiedział dowódca Centralnej Kwatery Głównej Irańskich Sił Zbrojnych. Przedwczoraj Stany Zjednoczone zaczęły blokować w cieśninie Ormus ruch statków korzystających z irańskich portów. Jak twierdzi prezydent Donald Trump, to działanie ma skłonić Iran do ponownego otwarcia cieśniny. To kluczowy szlak eksportu ropy naftowej i gazu z krajów Zatoki Perskiej. Policja apeluje o zgłaszanie się świadków karambolu w Łomiankach pod Warszawą. Sąd zgodził się na areszt kierowcy i pasażera samochodu, który miał spowodować tragiczny w skutkach wypadek. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Podstawowe informacje w tej sprawie zostały już zebrane, ale wciąż śledczy liczą na pomoc świadków, mówi wicekomendant główny policji Roman Kuster.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 To były informacje Polskiego Radia 24. Na wschodzie i południu kraju pochmurno, lokalnie możliwy przelotny deszcz. Na Pomorzu zamglenia. Temperatura przeważnie od 13 do 17 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 7 do 10 stopni Celsjusza. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Warszawie, Krakowie i na Śląsku umiarkowana. W Sosnowcu jakość powietrza jest dostateczna. 50% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca. Do końca dnia można korzystać z prądu bez ograniczeń. W lasach Podlasia lub Belszczyzny, Dolnego i Górnego Śląska oraz Centralnej Polski jest średnie zagrożenie pożarowe.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 Zaraz po 22. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 15.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Od rana informujemy naszych słuchaczy, że prezydent podpisał nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy ABW. Łącznie to 96 wniosków. Tym samym zakończył się. Uzupełnione, tak mówił minister Leszkiewicz, dodał, że prezydent podpisał wszystkie złożone mu wnioski o nominację na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A przypomnę, te wnioski leżały na biurku prezydenta od listopada ubiegłego roku. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że jest to bardzo dobra wiadomość dla służb. Wyraził jednocześnie ubolewanie, że podejmowanie decyzji trwało pół roku.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 To jest oczekiwana decyzja, bo ci, którzy przeszli przygotowanie do poziomu oficerskiego, nie powinni tak długo oczekiwać na bezpośrednią nominację. Służby, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wszystkie inne służby specjalne oczekują, że ci młodzi oficerowie będą realizować swoje zadania. To dobra decyzja pana prezydenta. Szkoda, że tak długo ją podejmował. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że o żadnej zwłoce mowy w tym przypadku nie ma. Podkreślał, że prezydent ma, miał, ma i miał prawo dokładnie przeczytać wszystkie wnioski.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 Minister Cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski uważa jednak, że prezydent Karol Nawrocki z premedytacją osłabił polskie bezpieczeństwo, zwlekając z podpisaniem tych nominacji. Prezydent Nawrocki podkładał nogę polskiemu bezpieczeństwu systemowo, nie dając szansy na to, żeby nominacje dla oficerów wojska, ale i służb państwa były szybko i konkretnie zrealizowane. Prezydent dobrze, że jej dzisiaj podpisał, źle, że tyle sygnaty premiera. Przypomnę, że trzy tygodnie temu w efekcie tego styczniowego spotkania prezydent Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wtedy nie podpisał nominacji dla funkcjonariuszy ABW, ale zrobił to dziś rano. Reporterka Polskiego Radia Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję za podsumowanie tej sprawy tego tematu. Do usłyszenia. Gość Polskiego Radia 24. A z nami połączony już adwokat Tymoteusz Paprocki. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. O sprawach z pogranicza prawa i polityki będziemy rozmawiać, ale w tym prawnym aspekcie korzystając z Pana wiedzy i doświadczenia. Najpierw chciałam zapytać o Sławomira Cęckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który dzisiaj usłyszał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co ten wyrok oznacza w praktyce? Czy Sławomir Cęckiewicz, Panie Mecenasie, ma dostęp do informacji niejawnych, czy go nie ma? Z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jasno wynika, że dotychczasowa odmowa dostępu, która no, stanowiła podstawę całego, całego sporu, w którym przypomnijmy jeden, jeden z głównych funkcjonariuszy państwa, mówimy tutaj o szefie Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez bardzo długi czas, nie miał dostępu do informacji, które są w zasadzie związane z jego codzienną pracą, więc to jest sama w sobie ta sytuacja stanowi pewną niecodzienność. Natomiast uchylenie tego, uchylenie i zmiana poprzednich rozstrzygnięć oznacza, że no...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 i poboczne postępowania, w których wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że z uwagi na to, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył w określonych spotkaniach w, w Pałacu Prezydenckim z udziałem, z udziałem ministrów, mówimy tutaj o Radzie Gabinetowych i innych i hmm. innych spotkaniach. Radzie Bezpieczeństwa gdzie część, Narodowego tak, również. Tak, gdzie część polityków wskazywała, że doszło do popełnienia przestępstwa z uwagi na to, że tego certyfikatu poświadczającego dostęp do tych informacji szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma. No, wydaje mi się, że również ten wątek, również zostanie, wątek tych spraw zostanie, zostanie zakończony. No i wynika z tego tylko albo aż, że. Hmm, odmawianie szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomirowi Cęckiewiczowi dostępu do informacji tajnych i ściśle tajnych było decyzją błędną, która finalnie w wyniku kontroli sądowej została zmieniona. Ja tak to widzę jako prawnik. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, mówi tak. Ten dzisiejszy wyrok nie oznacza jednak, że Sławomir Senckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazu Sądów, tak mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Powodem takiej sytuacji jest nierozstrzygnięta kwestia dawania przez Sławomira Cenckiewicza rękojmi zachowania tajemnicy, co jest koniecznym warunkiem dostępu do informacji niejawnych. Mm. Mamy do czynienia z interpretacją wyroku, e, natomiast e, pytanie, czy e, na tym etapie e, tego typu interpretacja jest w ogóle e, uprawniona, e, mam pewną wątpliwość, ale zastrzegam, że m, zakładam, że jest treść wyroku, jest treść uzasadnienia i tam należy szukać, należy szukać powodów, dla których Naczelny Sąd Administracyjny, od którego, przypomnę, nie ma już odwołania i nie ma żadnej wyższej instancji, e, czy uchylając te określone rozstrzygnięcie i wskaz na błędne rozstrzygnięcia wcześniej określonych służb e, nakazuje przeprowadzić postępowanie ponownie czy jasno wskazuje, że należy w określony sposób tą sprawę administracyjną, bo tak mając na uwadze kodek przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w tych w meandrach należy rozstrzygać kwestie dostępu do właśnie do tych informacji tam w tym wyroku należy szukać odpowiedzi natomiast wydaje mi się, że ta interpretacja ze strony pana rzecznika jest pewną nadinterpretacją, bo wyrok wydaje się być jasny, jak to bywa w sądzie, zawsze ktoś wychodzi niezadowolony. W tej sytuacji po tym rozstrzygnięciu zakładam, że służby, że przedstawiciele służb, które odpowiadają również za właśnie kontrolę kwestii związanej z, z tym, kto ma, kto nie ma dostępu do informacji, do informacji publicznych, będą niezadowolone, bo ich rozstrzygnięcia zostały zmienione, ale z wyrokami sądów należy się się, przede wszystkim można się z nimi nie zgadzać, ale je należy wykonywać i akceptować. I myślę, że tego wszyscy oczekują od służb w tym zakresie. Czyli panie mecenasie, rozumiem, że ze zrozumieniem pan również odnosi się do takiego triumfalnego tonu słowa Mira który w mediach no, głównie społecznościowych no, podkreśla to, że racja była po jego stronie. Ja bardzo, bardzo spokojnie podchodzę do kwestii, do kwestii oświadczeń składanych w tym również tutaj przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tak jak powiedziałem, istniał spór, który został rozstrzygnięty i nie należy w tym upatrywać i wskazywać na takie hasła, bo takie się pojawiają, że prawda zawsze zwycięży, czy odwoływać się do takich określeń stricte politycznych. Spory pomiędzy organami państwowymi są normalnym elementem funkcjonowania państwa demokratycznego. Tutaj był to spór pomiędzy szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a e, służbami e, i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które certyfikują kwestię dostępu do informacji tajnych, ściśle tajnych. Na pewno nie jest to spór, który pomaga w wykonywaniu tak istotnych funkcji, ale on powstał, został rozstrzygnięty. E, i tyle można w tym zakresie powiedzieć. Byłbym daleki od tego, aby na podstawie tego wyroku tworzyć, tworzyć określone narracje w jedną czy w, drugą, czy w drugą stronę. Myślę, że akceptowanie wyroków sądów to jest to, co obecnie i organy władzy państwowej, i środowiska polityczne powinny mieć bardzo mocno na sercu. To jeszcze na dowód tego triumfalnego tonu Słomira Cenckiewicza, wyimki z jego wpisu na portalu społecznościowym X. Moje dzisiejsze zwycięstwo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest ostatecznie. Prawomocnym potwierdzeniem faktu, że nigdy nie utraciłem dostępu do informacji niejawnych, moje zwycięstwo jest ostateczną klęską bezprawia, pisze Słowomir Cęckiewicz, obecne próby zaklinania jednoznacznej rzeczywistości prawnej i bredni orzekomo trwającym postępowaniu kontrolnym, które jakoby zamyka mi dostęp do informacji niejawnych, są jedynie groteskową formą tej samej wojny psychologicznej prowadzonej przeciwko mnie po grudniu 2023 roku, kolejnym bezprawiem i. Desperacką ucieczką przed pełnowymiarową klęską. Kiszesławomir Cenzkiewicz, w swoich mediach społecznościowych, Panie mecenasie. Jeszcze, jeszcze raz podkreślę. Rozumiem zadowolenie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z tego tytułu, że niewątpliwie odniósł sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Natomiast byłbym bardzo powściągliwy z, z mówieniem o tym, że o bezprawiu czy o pewnych hmm. działaniach, które by wskazywały, jakoby prawo było łamane w, w jakiś sposób zaplanowany, specjalny, czy funkcjonowały, czy powiedzmy mówiły o tym, że były określone działania, które miały e, utrudniać e, działalność e, określonego organu. Jest wyrok, jest rozstrzygnięcie, natomiast e, myślę, że w kwestie już polityczne i w komentarze polityczne nie należy wchodzić, tylko patrzeć na to z tej strony, że Naczelny Sąd rozstrzygnął określoną kwestię e, zgodnie z określonym żądaniem i pokazuje to, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa. A to, a sam fakt rozumienia prawa w sposób inny nie oznacza e, od razu e, bezprawia albo, e, albo łamania konstytucji. Zresztą myślę, że akurat no, w tej sytuacji można powiedzieć szerzej obóz Pałacu Prezydenckiego. Na pewno interpretacja prawa i stanowisko z, ze strony Pałacu Prezydenckiego było, jak widać, prawidłowe, natomiast myślę, że obecnie mamy tyle różnych innych sporów hmm. otwartych, w którym jeśli te strony zamienią się, zamienią się miejscami, to chciałbym, żeby również obóz Pałacu Prezydenckiego do swoich interpretacji prawnych, bardzo często daleko odbiegających od wykładni prawa, również odnosili się w ten sposób. No zgadnę. Ma pan na myśli kwestię sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Oczywiście istotnie tak samo, więc jeżeli służby specjalne miały prawo twierdzić, miały wątpliwości co do kwestii tego certyfikatu i zostało to następnie w, następnie w drodze sądowej potwierdzone, to mam nadzieję, że w kontekście właśnie kwestii Trybunału Konstytucyjnego i Sędziów również wedle tej narracji postępować będą służby pana prezydenta. Myślę, że tego sobie też również wszyscy życzymy. Panie mecenasie, a na jakiej podstawie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, nakazał rozpoczęcie tego postępowania no, w sprawie przeciwko wszystkim ludziom prezydenta. Tak to sobie roboczo tutaj w Polskim Radiu 24 nazywamy. Chodzi o właśnie to doradzanie prezydentowi w sprawie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego i tych, od których nie zdecydował się Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki odebrać ślubowania. Wydaje się, że w tym momencie stanowisko ministra sprawiedliwości jawi się jako, moim przekonaniu, jako stanowisko stricte polityczne, bo patrząc na obowiązujące przepisy prawa. Ja nie widzę trochę przestrzeni do tego, typu, do tego typu zawiadomienia. Po pierwsze kwestia dorad i jeśli uznać by można było, że takie przestępstwo mogłoby zostać popełnione to uważam również, że byłoby to bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania szerzej organów, organów państwa i kwestii cedowania odpowiedzialności osób decyzyjnych na przykład na doradców, bo na takiej samej zasadzie Widziałbym możliwość postawienia zarzutu wiceministrom, czy doradcom, czy osobom, które pracują w ministerstwie w sytuacji, w której minister podejmuje taką, a nie inną decyzję. Ale wracając do, do pytania Merity, Jeżeli pan prezydent ma doradców, czy ma określone służby administracyjne, które mu doradzają, to tak jak sama nazwa wskazuje, są to organy doradcze. Natomiast odpowiedzialność za decyzję, która jest wydana, ponosi organ. W tej sytuacji prezydent. Doradcy mogą mieć różne zdanie, mogą prawo wykładać w różny sposób, mogą mieć różne koncepcje co do załatwienia określonej sprawy, mniej lub bardziej oparte na prawie, ale dalej jest to głos doradczy, jak sama nazwa wskazuje, a decyzję podejmuje organ. Dlatego za wybitnie nietrafną, uznaję interpretację wskazaną przez ministra sp sprawiedliwości, bo niebezpiecznym precedensem takiego rozumowania byłoby, że każdy minister, każdy prezydent miasta, każdy, e, każda osoba sprawująca e, funkcję organu jednoosobowo mogłaby w przyszłości zasłaniać się przy po podejmowaniu określonych decyzji albo na przykład przy sprawach, dużych sprawach e, korupcyjnych. Jako adwokat powiem, że to jest bardzo interesująca koncepcja, którą z przyjemnością wykorzystałbym w wielu, w wielu procesach. Obawiam no, się jednak... No coś takiego jak podżeganie do przestępstwa. Jeżeli by, że prezydent nie odbierając ślubowania od wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego dopuścił się jakiegoś przestępstwa urzędniczego, no, nie dopełnił swoich obowiązków, no to ci, którzy go do tego no, w jakimś sensie namawiali, no to mogli do tego przestępstwa podżegać. Pamiętajmy o tym, że prezydent odpowiada przed Trybunałem Stanu i mówimy tutaj o kwestii związanych z deliktami konstytucyjnymi. Więc nie mówimy o przestępstwie popełnionym, popełnionym w rozumieniu kodeksu karnego, dlatego że złamanie konstytucji czy niedopełnienie określonych obowiązków wynikających z konstytucji, swoją odpowiedzialność w zakresie jej wykonywania jest właśnie przed Trybunałem Stanu. Więc to jest pierwsza rzecz, która nie łączy się przy takim e, rozumowaniu jak najbardziej trafnym po stronie pani redaktor, ale pamiętajmy jednak, że, że mówimy o kwestii konstytucji. Czyli nie mieszajmy porządków, tak? Do, Tych do, przestępstw. Do, do, do takich, Boże, uciekło mi słowo, no niepopularnych, niepowszechnych, niepo... pospolitych. No pospolitych albo wynikających tam, gdzie sądy powszechne, czyli mm. sądy karne rozpoznają, tam gdzie I mamy specjalne... konstytucyjne. Konstytucyjne, gdzie rozpoznaje to trybunał, trybunał Stanu. Kolejna rzecz jest taka, każdy z doradców pana prezydenta, tak jak każdy w ogóle doradca, doradzający swojemu, swojemu szefowi, może mieć... Różne koncepcje wykładni prawa. Bo jeżeli na takiej samej zasadzie na dzisiaj odwrócimy, odwrócimy sytuację, czy w takim układzie osoby, które pracowały nad kwestią dostępu do informacji tajnych i ściśle tajnych przy sprawie Sławomira Cęckiewicza i które doradziły takie ani inne postępowanie i w zakresie wydania decyzji wadliwej, jak widać, która skutkowała, że przez pewien czas szef BBN u nie miał, nie miał formalnie przynajmniej dostępu do tych informacji, również mógł Mo można byłoby postawić że zarzut, że powinny ponosić odpowiedzialność, ponieważ źle interpretowały prawo. Tak jak powiedziałem, zła interpretacja prawa albo czasami uzurpacja, bo z tym też mamy do czynienia, e, uzurpacja w zakresie określonych uprawnień konstytucyjnych powinna być e, korektorowana albo, w, albo korygowana w oparciu właśnie o przepisy i rozstrzygnięcia sądów. I tego wolałabym się trzymać. Panie mecenasie, to jeszcze jeden wątek już na zakończenie naszej rozmowy i naszego spotkania. Prawna przyszłość byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. No bo z jednej strony wiemy co się dzieje na Węgrzech, a Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski tam są azylantami politycznymi. Z drugiej strony dzisiaj zaprezentowany wstępny wniosek o trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości. Na pewno z dużym zainteresowaniem można powiedzieć nie tylko politycy, ale chyba polskie społeczeństwo spoglądało na kwestie, na kwestie w wyborów, które były na Węgrzech i, i tak pół żartem, pół serio, bo w przestrzeni publicznej te określenia były, czyli o Ministerstwie Sprawiedliwości na uchodźstwie w kontekście właśnie kwestii azylu. Pewne jest to, że na pewno kandydat na premiera i zapewne przyszły premier Węgier zapowiadał o tym, że jedną z jego pierwszych decyzji będzie doprowadzenie do wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Pamiętajmy jednak, że były to pewne oświadczenia o charakterze politycznym. Sprawnego do punktu widzenia decyzję w zakresie azylu bądź jego uchylenia, co mogłoby stanowić podstawę do wydania europejskiego nakazu aresztowania, będzie podejmował właściwy sąd na Węgrzech. W związku z tym na pewno w, w tym kontekście należy, należy spojrzeć na to, jakie działania zostaną podjęte i czy sąd uchyli ten status, który na chwilę obecną blokuje europejski nakaz aresztowania. Jeśli on zostanie uchylony, to należy założyć, że służby węg węgierskie dopełnią tej procedury i jeżeli minister Ziobro minister Romanowski będą dalej na terenie Węgier, to należy założyć, że nastąpi ich właśnie w trybie ENA przekazanie do Polski. Tylko, że ENA, panie mecenasie, z tego co pamiętam, dotyczy na razie tylko Marcina Romanowskiego. Jeśli chodzi o zmienienie waziobrę, to cały czas postępowanie w tej sprawie toczy się przed polskim sądem. Oczywiście tak, to jest w zakresie pana ministra Romanowskiego mamy kwestię europejskiego nakazu aresztowania. W zakresie pana ministra Ziobry mówię oczywiście w kontekście takim i e, jeśli e, w Polsce to taki... Nakaz zostanie zostanie wydany, więc Sytuacja jakby nie było, skoro rozmawiamy, skoro rozmawiamy o prawie, to konkluzją tej rozmowy, że pewnie będzie to. Zobaczymy, jak sądy te kwestie, te kwestie rozstrzygną, bo nie leży to do końca w gestii tylko i wyłącznie polityków. Pan mecenas Tymoteusz Poprocki był z nami i przypominał tę ważną zasadę. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia. D dziękuję bardzo.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 Minęła 15.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Marszałek Sejmu zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza. Polityk Konfederacji miał dopuścić się publicznego znieważenia flagi obcego państwa i propagowania faszyzmu. Chodzi o wczorajszy incydent w Sejmie. Mówiąc o izraelskiej polityce, Konrad Berkowicz pokazał flagę Izraela ze swastyką zamiast gwiazdy Dawida. Dwie osoby aresztowane w sprawie śmiertelnego wypadku w Łomiankach. Kierowca samochodu, Patryk R., który miał zbiec z miejsca zdarzenia razem z pasażerem Piotrem B., spędzą w areszcie trzy miesiące. Śledztwo trwa, zgłaszają się kolejni świadkowie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba.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 Elektroniczna karta diagnostyki i leczenia onkologicznego i e-Konsylium coraz bliżej. To jedne z najlepszych rozwiązań w Europie, przekonuje szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Są już konkretne rozwiązania. Szpital w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą na cyfryzację ma otrzymać ponad 14 milionów złotych, mówi szefowa placówki Agnieszka Szpakowska. Inwestujemy w serwery, w komputery no i we wszystkie urządzenia, które są nam niezbędne do płynnej działalności szpitala. Te urządzenia cyfrowe, które zostaną zakupione, jesteśmy w trakcie realizacji postępowań przetargowych, one będą głównie wykorzystane właśnie do magazynowania dokumentacji medycznej, głównie serwery, dyski i mnóstwo komputerów, ponad 200 komputerów zamówiliśmy. Rząd chce wdrożyć nowe przepisy do 30 czerwca. Od tego zależy, czy Polska otrzyma ponad 3 miliardy złotych na cyfryzację ochrony zdrowia z Krajowego planu odbudowy. Wody coraz mniej, rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. W marcu i w pierwszej połowie kwietnia spadło mniej deszczu niż wieloletnia średnia. Skutkiem jest między innymi niski stan wody w rzekach, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 15.33. Komentarz. Do spraw międzynarodowych udzieli nam go teraz pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to, co się dzieje, te informacje, które do nas docierają, Pana zdaniem przybliżają nas do realizacji takiego scenariusza, który polega na powrocie do stołu rokowań Amerykanów i Irańczyków. Prezydent Trump nawet mówi o tym, że mogłoby się to wydarzyć jeszcze w tym tygodniu. No ale pytanie jest, o co chcą Amerykanie negocjować? Bo no odblokowanie nikt nie Ciśniny Ormus, no tak, koniec programu nuklearnego. Były. Przed chwilą były negocjacje, pojechali panowie, którzy na negocjacjach się kompletnie nie znają i nie mają żadnego doświadczenia. Z drugiej strony, po stronie irańskiej byli to profesorowie, doktorzy, którzy się tym zajmują. Panowie Amerykanie wrócili, powiedzieli, że nic nie ustalili i teraz znowu chcą się spotykać. Więc Irańczycy się zastanawiają o co tu chodzi, no, o czym mamy rozmawiać. No, dlaczego w ogóle nie podjęto negocjacji wówczas, tylko stwierdzono, że nie ma żadnych podstaw, no to jakie podstawy, co się zmieniło w takim razie? No Amerykanie przed chwilą głosili blokadę tej ciśniny Ormus, po czym przepuścili chińskie statki i nagle blokady już nie było, więc... Amerykanie mówią bardzo wiele rzeczy, ale kompletnie nic z tego nie wynika. Te rzeczy są sprzeczne wewnętrznie i zewnętrznie, nic nie ustalają, działają chaotycznie, zupełnie i ciągle chcą coś negocjować, ale nikt nie wie, jaki jest tego cel, co zamierzają osiągnąć w tej wojnie cały czas nie wiadomo, jaki był cel tej wojny, bo w tej chwili celem rozumiem jest cały czas odblokowanie Ciśniny, która nie była zablokowana, więc jaki cel był całej tej wojny, bo dalej nikt nie wie. Więc więcej pytań niż odpowiedzi, a działania Amerykanów są całkowicie chaotyczne w tej chwili. Ktoś tam widzi w tym jakieś wielkie szachy 5D, no i ja niestety nie widzę tutaj cienia żadnych szachów, ani nawet pokera, ani nawet gry w wojnę w karty. Panie profesorze, no to na czym stoimy i jak długo jeszcze możemy cieszyć się tym rozejmem, zawieszeniem broni, który trwa w Zatoce Perskiej, z którego pewnie najbardziej cieszą się kraje regionu, bo one odczuwały najbardziej tę wojnę, która tam trwała od 28 lutego do właśnie ogłoszenia tego, tego rozejmu, a który to ten rozejm od początku był bardzo kruchy, a wobec fiaska tych rozmów no, pokojowych, takie nazwijmy, wydaje się być kruchym jeszcze bardziej. No tak, tylko no właśnie cała ta sytuacja jest bardzo dziwna, bo mówimy o rozejmie w sytuacji, kiedy wojna polega na tym, że Amerykanie po prostu bombardują Iran, więc rozejm polega na tym, że Amerykanie przestają bombardować Iran, wtedy Iran przestaje bombardować sąsiadów. <laughs> więc tak naprawdę rozejm wynika z inicjatywy jednego człowieka na świecie, którym jest Donald Trump. On mówi przestańcie bombardować jest rozejm. Mówi zacznijcie bombardować jest wojna. No więc to jest bardzo dziwna sytuacja w ogóle niespotykana w historii, żeby się jednego człowieka no, decydowało o losie setek tysięcy, milionów ludzi, gdzie ginie mnóstwo niewinnych ludzi, a pan Donald Trump zajmuje się grafikami porównującymi jego do Chrystusa. Więc no, jest to naprawdę kuriozalna polityka, której no, nigdy jeszcze w historii nie było w takiej formie, więc nawet trudno to komentować, bo w tej chwili to nie wynika już z strategii, z planu, z doktryn tylko to wszystko wynika z głowy jednego narcyza, który sobie decyduje, dzisiaj sobie zbombarduje Iran, a za chwilę zajmę Kubę. W tle tego wszystkiego dzieje się też ten front wojny w Libanie. Wczoraj mieliśmy no spotkanie ambasadorów w Waszyngtonie, ambasadora Izraela i ambasadorki Libanu w Stanach Zjednoczonych. Wielu komentatorów jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania podkreślało, że to jest wydarzenie bez precedensu historyczne. Jaki jest tego skutek? Jaki może być tego skutek, jeżeli w tych rozmowach nie biorą udziału przedstawiciele Hezbollahu, ten ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu tych rozmów powiedział, że no ustalony jest wspólny front izraelsko-libański, mamy wspólnego przeciwnika, tym przeciwnikiem jest Hezbollah. No i dobrze, ja to rozumiem, bo rzeczywiście Hezbollah jest organizacją terrorystyczną, która prowadzi działania no, w sposób radykalny, zarówno w Syrii prowadzi takie działania jak na terytorium Izraela, jak i w samym Libanie przecież, więc jak najbardziej, no, ja rozumiem tę retorykę, że władze Libanu razem z Izraelem przeciwko Hezbollahowi tylko no jak to się ma do bombardowania Bejrutu hmm. e, i znowu zabijania cywili e, niewinnych, które prowadził Izrael. Więc jak najbardziej trzeba negocjować, jak najwięcej rozmawiać, ale ważne jest co za negocjacjami stoi, czy jest rzeczywiście chęć zbudowania, jakiejś stabilizacji, czy tylko kontynuacji e, dalej konfliktu. A obawiam się, że dopóki Netanyahu ma w Białym Domu Donalda Trumpa, to będzie chciał jak najwięcej za pomocą wojny e, swoich celów zrealizować. Swoich, mówię nie Izraela, tylko swoich, swojej partii, swojego środowiska. I to są cele stricte wojenne, w których po prostu jest polityka zabić ich wszystkich, no Nie jest to dobra metoda i już papież się do tego odnosił i wielu przywódców europejskich i oni wszyscy mają rację. No nie jest to metoda e, budowania bezpieczeństwa poprzez wojnę ze wszystkimi dookoła e, i coraz bardziej także państwa w regionie e, widzą tę agresywną politykę Izraela i obracają się przeciwko, więc tak naprawdę na terenach Unii buduje w ten sposób pokoju i stabilizacji, tylko zwiększa zagrożenia dla własnego kraju. Czy celem Beniamina Netanyahu jest także odwrócenie również naszej uwagi być może od tego, co się dzieje w strefie gazy i na zachodnim brzegu, bo jeszcze do niedawna to był temat numer jeden, a teraz skupiamy się wszyscy co naturalne na Satoce Perskiej, na Ciśnienie Ormus, częściowo także na południowym Libania. Zapominamy o tym, co jeszcze do niedawna znajdowało się na czołówkach gazet, czołówkach mediów i wzbudzało naprawdę głęboki niepokój, przede wszystkim o sytuację humanitarną w tych miejscach, o których wspomniałam. No oczywiście, Izrael ma teraz całkowicie wolną rękę, nawet dziennikarze większość przestała się tym interesować. Ma pani pełną tutaj rację, że w Gazie mogą robić co chcą w tej chwili i mało kto w tej chwili to monitoruje, więc... To jest taka też metoda, tylko to nie jest jakby cel sam w sobie, tylko jest to jeden z celów, bo drugi cel to jest oczywiście powstrzymywanie procesu, który w Izraelu cały czas się toczy. Jak tylko jest zawieszenie broni, to ten proces znowu jest wznawiany, więc Netanyahu szuka okazji do kolejnej wojny, żeby tego procesu nie prowadzić, bo to jest proces przeciwko niemu i przeciwko jego korupcji. Więc on ma kilka celów, Ta, to prowadzenie wojny jest dla niego korzystne z wielu względów, ale no to bardzo często tak jest, że tacy przywódcy, tak agresywni nastawieni, oczywiście widzą, że tylko, bo oni to nazywają realną polityką, czyli wojna. Wojna to jest realna polityka, a negocjacje to jest fake, to są jakieś zabawy lewaków, jak to mówi Donald Trump. A więc prowadzenie że Izrael będzie bezpieczniejszy. Tak naprawdę tu chodzi o samego Nataniachu, który chce się czuć bezpiecznie, a póki jest konflikt zbrojny, nie grożą mu procesy, także może robić co chce ze strefą gaza. Wiemy, że część środowisk Likud chciałaby zupełnie tą strefę gazy po prostu wyludnić i za, zaludnić Izraelczykami na nowo, tak jak to robią na zachodnim brzegu Jordanu. Po prostu wysiedlają Palestyńczyków i budują swoje osiedla. I to się dzieje od dekad, nie od, nie od początku tej wojny. Więc w tej chwili ta polityka przyspiesza. No i te najbardziej radykalne hasła izraelskie są niestety realizowane. Co z Radą Pokoju, którą wymyślił no i forsował prezydent Donald Trump? Fantastyczne pytanie, fantastyczne pytanie, bo Donald Trump najpierw domagał się bardzo głośno Nagrody Nobla, potem z, dostał jakąś Nagrodę Nobla od szefa FIFA, pod czym zbudował Radę Pokoju, która miała też pewnie przyznawać jakieś tam nagrody i wnosić po, po miliardzie dolarów dla samego Trumpa, aż w końcu zaczął wojnę z Iranem, potem mówił o napaści na Kubę, a teraz wspomina znowu, że chce zająć Grenlandię, gdzieś tam jeszcze przebąkuje o Kanadzie, więc no jest to rzeczywiście bardzo dziwna inicjatywa, ta Rada Pokoju, bo ona idzie jakby zupełnie, w, znowu jest sprzeczna z tym, co robi sam Donald Trump, no ale, ale widać, no takiego umysłu gdzieś tam błądzi w takich odmentach. Dziwne tylko, że są ludzie na świecie, którzy temu przyklaskują, ale rozumiem, że chcą własne interesy jakieś tam partyjne przy tym zrealizować, dlatego właśnie popierają takie inicjatywy, ale no chyba nikt trzeźwomyślący już no, no nie doszukuje się logiki w tych działaniach. Jest to po prostu skrajny narcyz, który działa sam dla siebie buduje jakiś swój złoty pomnik, bo także w swojej bibliotece w Stanach Zjednoczonych chce taki, fizycznie taki pomnik postawić. No więc nie mówimy już dzisiaj o polityce Donalda Trumpa, tylko o jakichś jego działaniach PR-owych, które mają budować jego jakiś rzeczywiście wizerunek na świecie. A może panie profesorze umyka nam jeszcze jeden front tej wojny, tych wojen, o których rozmawiamy, ten front wewnętrzny, amerykański, no bo przecież zbliżają no, tak. się wybory połówkowe. Tak. Tak, tak, tylko że to wszystko, co robi Trump, jest no, wbrew e, republikanom, i no, przecież to nawet no, chyba, co jest też kuriozalne w dzisiejszym świecie, że wojny, śmierć ludzi, zabicie niewinnych zupełnie dziewczynek w szkole w Iranie, to wszystko ma jakiś tam wpływ bardzo niewielki na notowania Trumpa, natomiast wizerunek jako Chrystusa oburzył właśnie najbardziej tradycyjnych, co jest też znowu tu same cudzysłowie, by trzeba dawać, najbardziej tradycyjnych republikanów oburzył ten rysunek, ta, ta grafika. Nie to, że giną niewinni ludzie, że są zabijani palestyńczycy, tylko właśnie taka grafika. Dobrze, że cokolwiek ich jeszcze oburza, ale, ale szkoda, że tylko takie symbole jakieś grafiki, a nie, a nie faktyczna śmierć ludzi. Natomiast rzeczywiście to, co on robi, no w każdym względzie jest bardzo negatywne dla republikanów, bo nie mówimy w ogóle o republikanach, tylko o maga, o tym radykalnym skrzydle, którym, którego głównym hasłem było żadnych wojen, tylko biznes, tylko korzyści, tylko zbieranie haraczu ze świata dla nas, żeby nam było lepiej, żebyśmy byli bogaci. Oczywiście wizja Amerykanów, że będziecie dzięki tym haraczom też bogaci, więc wszyscy mieli być zadowoleni, no a tu nagle jedna wojna, druga zapowiedź trzeciej no i to jest wbrew no, całemu fundamentowi maga. Ale oczywiście wielu w maga jest tak zapatrzonych. tam już rzeczywiście religia powstaje Donalda Trumpa, więc ten kult jego powoduje, że pomimo tych wojen nadal ma bardzo, bardzo wysokie poparcie w tym środowisku, więc jakby wydaje się, że on faktycznie może już robić co dokładnie chce i to nie bardzo zmienia jego notowania wśród tych radykalnych środowisk, bo no po prostu po prostu to już jest kult jednostki wśród nich. Natomiast generalnie w Stanach Zjednoczonych oczywiście to poparcie bardzo spada i, i jest taka możliwość, że rzeczywiście demokraci przejmą obie izby i wtedy będzie dla e, prezydenta no, znacznie trudniejsza sytuacja. A ten konflikt z papieżem, amerykaninem, Leonem XIV i ta ten ping-pong, no właściwie nie ping-pong, tylko ta, no nie wiem też czy to jest dobre słowo, nagonka, atak w mediach społecznościowych prezydenta Trumpa na głowę kościoła katolickiego urodzonego w Stanach Zjednoczonych. Jak pan to interpretuje? No to jednoznacznie oczywiście, że papież, no co może powiedzieć papież o wojnie? No żeby ją wstrzymać i żeby się nie zabijać, to jest naturalne. Nic innego papież nie może powiedzieć. Ja tak na papieża, taki jak przypuszcza go Donald Trump, że... Papież jest za tym, żeby Ira miał broń nuklearną, jest za, za, za zabijaniem. To, Protestujących to jakieś, na ulicach, prawda, Teheranu? Tak, tak, jakieś horrendalne zupełnie rzeczy i to jest, oczywiście to w tej retoryce maga gdzieś tam pewnie się zmieści niestety, bo tak jak mówię, tam to już jest kulta, nie, nie jakaś partia. I tam to wszystko zostanie dobrze przetłumaczone. Natomiast natomiast, no, tak jak mówię, każdy zdrowo myślący człowiek na świecie no już ma wyrobione zdanie bardzo słuszne na temat Donald'a Trumpa i jego działań. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Mało optymistyczną, ale pokazującą, co dzieje się. W listopadzie się. może będzie bardziej optymistyczny. Dla tych, którzy nie są zwolennikami prezydenta Trumpa być może, bo rzeczywiście ta jego polityczna przyszłość i republikanów, z których się wywodzi, stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. A teraz jeszcze na chwilę wrócimy do spraw krajowych. Połączył się z nami pan Jerzy Borowczak, opozycjonista z czasów PRL-u. Witamy. Dzień dobry w Polskim Radiu 24. Witam serdecznie słuchaczy Radia 24. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w IPN-ie, bo doktor Mateusz Szpytma został rekomendowany na prezesa tej instytucji, Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz wszystko w rękach posłów, którzy albo mogą te rekomendacje przyjąć, albo, albo odrzucić. Pan skłaniałby się do jakiej decyzji? Wie pani, ja byłem, kiedy uchwalona była ta ustawa o ipn nie? nie posłem i byłem przeciwny powołaniu takiej organizacji. No wtedy to był śmieszny budżet, chyba tam koło 18 milionów czy 15, a dzisiaj to jest 600 milionów. I to są według mnie opozycjonisty, który brał na plecy trochę pałek, to są nieuzasadnione wydatki. Mamy tyle instytucji, które mogłyby archiwów nowych, czy, no, to, to można było... W tych organizacjach, które są, to wszystko pomieścić i zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy, mielibyśmy więcej spokoju, mniej ludzi wykluczonych, oskarżonych niesłusznie, wykorzystywanie ipn do celów politycznych. Doktor Mateusz Szpytma, który przedstawiał swoją kandydaturę kolegium IPN-u, mówił o tym, że jeżeli tym prezesem instytutu zostanie, to no między innymi powoła Biuro Analiz i Interwencji, które miałoby się zajmować no, w najpierw no, przeciwdziałaniu przede wszystkim, takim jego zdaniem coraz silniejszym trendom, zwłaszcza w przestrzeni międzynarodowej, których celem jest zaprzeczanie faktom historycznym manipulacji. Nimi. To jest jeden cel. Drugi cel rejestr zbrodni 1939 56, Również przygotowania do 50. rocznicy powstania Solidarności, która ta rocznica przypada w roku 2030. No i systematyczne także starania dotyczące ekshumacji polskich ofiar na terenie Ukrainy brzmi być może przekonująco. No, mamy Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, mamy Komisję Zbrodni Sowieckich, mamy potężne informacje, które przekazał Jelcym, prezydentowi Lechowi Wałęsie o, o, o morderstwach w Katyniu przez Związek Sowiecki. Więc myślę, że ja mówię o tych kosztach, proszę Pani, mm -hmm. o tych potężnych kosztach. Mamy <śmiech> ministra do spraw kombatantów. No, jest tych instytucji tak dużo, że one mogą w swoich obowiązkach po prostu tymi sprawami się zajmować. Ja wiem, że można do wszystkiego ułożyć piękną laurkę, co to my nie zrobimy i oczywiście chwyta czasem za serce to, że odnajdujemy groby pomordowanych naszych patriotów, ale koszt jest ogromny. Ja uważam, że te instytucje jak i PEN, po prostu za drogo nas, podatników, kosztują. Potrzebna byłaby wola polityczna, żeby Instytut Pamięci Narodowej zlikwidować. Yy, oczywiście był kiedyś taki pomysł, nawet chyba Koalicji Obywatelskiej dzisiejszej, a wtedy Platformy Obywatelskiej, której jestem członkiem, aby po prostu zlikwidować ten. I premier Donald Tusk o tym mówił i mówili moi koledzy w klubie. No ale potem zwyciężyła no, po, opcja, żeby go trochę zreformować. Zajmował się tą ustawą świętej pamięci Arkadiusz Lewicki, który zginął w katastrofie smoleńskiej. No ale nie udało się, nie udało się, bo bo naprawdę tak jak pani redaktor mówi, powinna być zgoda wszystkich, ale mnie przeraża, jeszcze raz podkreślam, 600 milionów złotych na to, co mogą, są instytucje w Polsce, które mogą to robić, muzea, nie muzea, organizacje pozarządowe, fundacje, no jest tego naprawdę bardzo dużo. Żeby ten postulat, który pan teraz przedstawia zrealizować, czyli albo jakiegoś głębokiego zreformowania Instytutu Pamięci Narodowej, albo nawet jego zupełnej likwidacji, potrzebna byłaby jeszcze zgoda prezydenta, byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście wiemy, jak pan prezydent tym Instytutem Pamięci Narodowej zarządzał. Mamy własne tutaj doświadczenia, choćby z Gdańska. Więc widzimy, że to jest typowo polityczna. Byli wojewodowie dostali zatrudnienia w teraz w IPN-ie za pana Karola Nawrockiego. No, no to jest po prostu polityczna instytucja i bardzo trudno, no ja wiem, że przy tym prezydencie niewiele możemy zrobić. Nawet e, trudno by byłoby podać to pod likwidację tego instytutu. Wie pani, tylu prokuratorów, ja sam byłem kilka razy przesłuchiwany w różnych śledztwach, niezatrzymania, pobicia, ale ja mówię, jak ja miałem swoich katów, to ja ich znałem z nazwiska i z imienia i mogłem kierować przeciwko nim sprawy do sądu. Tak kilku moich kolegów zrobiło, choćby Antoni Mężynło z Torunia, którego panowie z SB wywieźli do lasu z dziewczyną, kazali mu kopać rów dla niej i dla siebie. No i oczywiście występował do, do sądu i ci ludzie zostali skazani. Więc y, takie działania podejmowaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o IPN, no to oczywiście, że są, są nie wszystkie działania ich są, bym wszystkiego, to, że odnaleźli szczątki naszych bohaterów. Tak? Ale to, to, to, to dobro jest niewielkie, z tym ile szkód y, robili kolei, niektórzy prezesi ipl u Jedni dawali y, glejd poszkodowany, inny przyszedł, odbierał ten glejt no i narobiło się z tego dużo polityki. A tę kandydaturę samego doktora Mateusza Szpytmy, jak pan ocenę, ocenia, zna pan doktora Nie znam Szpytmy? go bardzo, bo wie pani, jak patrzyłem na tych różnych kandydatów, a byłem 20 lat w Sejmie, to wiem, jak e, przychodzą na, na konkurs, a jak się potem zachowują. I za naszej kadencji wygrywanych wyborów, które wygrywaliśmy, też wybieraliśmy prezesu IPN-u, tak? I wiem, co mówili, a potem co robili, bo bo jakieś tam e, naleciałości, albo jakieś prywatne kontakty, czy prywatna wizja tego, tego instytutu, bo jak się go powoła, to trudno go odwołać. To on po prostu a, prowadzi własną politykę historyczną, tak jak Karol Nawrocki. Potrafił jeździć do Moskwy i tam konsultować z ruskimi, że tak powiem, e, e, chyba nie wiem o co chodziło dokładnie, bo nie ma z tej wizyty żadnej notatki. Ale pojechał tam i tam z tamtymi sowieckimi z gieru pewnie rozmawiali na temat, nie wiem, może Katynia, może, może, ale, ale takiej informacji nie mamy. No, są to jedynie spekulacje, bo rzeczywiście, jak pan zauważył, żadnego dokumentu po tym spotkaniu, po tej wizycie Karola Nawrockiego, wtedy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, nie ma. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Pan Jerzy Borowczak, opozycjonista z czasów PRL był z nami. Bardzo dziękuję. A my czekamy na decyzję Sejmu w sprawie nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ze mną w studiu gospodarza następnego pasma w Polskim Radiu 24, Jarema Jamrożek. Dzień dobry. I Marcin Zawada. Cześć Marcin, dzień, dzień dobry. dobry. No to tak a propos tego prezesa IPN-u, to też może być bardzo ciekawe sejmowe Oj, to rozstrzygnięcie. będzie bardzo ciekawe. Bo tutaj PiS może zagłosować razem z PSL-em. Nie pierwszy raz zresztą przy okazji tego typu głosowań. Ma, bo... Jest człowiekiem związanym tak naprawdę z oboma tymi środowiskami. tak. Ten Sejm, ta kadencja, znałe takie historie, kiedy PiS PSL głosowało przecież nad różnymi osobami, no prawie że ręka w rękę, przy poprzedniej kadencji było podobnie, także tutaj możemy mieć też taką historię, no ale zobaczymy, bo na razie to w samej koalicji słychać, e, może nie pęknięcie, ale trzeszczenia. Przy okazji pani ministry Pauliny Henning-Kloski, no. bo tutaj e, wcale koalicja rządząca jednym głosem e, nie mówi i o tym będziemy dziś rozmawiać, ale będziemy też rozmawiać o panu Zbigniewie Ziobrze, który, który jeszcze jest w Budapeszcie z naciskiem na jeszcze. Pytanie, czy pojawi się przed Trybunałem Stanu, bo tego chce koalicja rządząca, no i też pytanie o dostęp do informacji niejawnych, tajnych, ściśle tajnych. Sołomir no, Szefy Szef bbn -u. ma, czy nie ma? Myślę, że możemy w ciemno obstawiać, co odpowiedzą moi goście. 16.30 Tomasz Trela Lewica. Usłyszymy, że nie ma tego dostępu. A Sławomir Mazurek z kancelarii prezydenta 17.30 powie, że ma ten dostęp. No to czym argumentują obaj panowie? Taki, ani inny punkt widzenia na tę sprawę? No to proszę być blisko nas. Jerema. U mnie z kolei oprócz też tej wielkiej polityki, no to szok w środowisku osób, które interesują się motoryzacją, bo jedyny w Polsce tor wyścigowy z licencją, czyli tor Poznań został zamknięty. Dlaczego i co dalej w w takim razie z wyścigami w Polsce. O tym również będziemy rozmawiać południu. Na koniec podsumowanie dnia jak zwykle w debacie. Maja Mrożek ją dla Państwa poprowadzi. Marcin Zawada rozmawia z politykami. Będzie też sport, gospodarka. Będą regiony. W tych regionach, jak się domyślam, właśnie Zajrzymy ten, do Poznania, tak. ten temat poznański. Warto zostać z Polskim Radiem 24. Serdecznie Państwa do tego zachęcam i bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu całego zespołu, który dla Państwa ten wczesno -popołudniowy program przygotował i zrealizował. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.